Mieszka Pilecka, Tajemnica Nie, to nie jest dobry pomysł, mówił na początku. Przyciskałam go coraz bardziej, dlatego też z czasem zaczął się wahać. Był coraz bliższy zmiany zdania, jednakże ciężko, naprawdę ciężko było mi go przekonać. Dlaczego nie możesz mi powiedzieć? Przecież znamy się tyle lat. Wciąż naciskałam z nadzieją, że w końcu ulegnie. To nie o to chodzi, nie w tym rzecz, odpowiedział. Wiedziałam, że jest mu głupio. Chciał mi powiedzieć niemal tak bardzo, jak ja chciałam to usłyszeć. Widziałam to w jego oczach, słyszałam w jego głosie. Znaliśmy się od niemal 15 lat. Od siedmiu mieszkaliśmy razem. Praktycznie nie mieliśmy przed sobą żadnych tajemnic. Wiedziałam, że mogę powiedzieć mu o wszystkim. Wiem, że on czuł to samo. Nie musieliśmy bawić się w jakieś idiotyczne gierki, w jakie grywa się w związkach. Jak coś było nie tak, po prostu o tym mówiliśmy. Rozmawialiśmy, gdy pojawiał się problem. Dużo, naprawdę dużo czasu spędzaliśmy na rozmowach. Myślę, że każdy powinien to robić. Nie chodzić do kina czy na romantyczną kolację, tylko gadać. Nie obsypywać ukochanej drogimi prezentami, tylko dyskutować z nią. Budować zaufanie, gdyż to ono jest najważniejsze w każdej relacji. Przynajmniej takie było nasze zdanie. Jasne, zdarzały się sytuacje, w których ciężko było nam się dogadać. To nie jest tak, że we wszystkim się zgadzamy. Jesteśmy odrębnymi ludźmi, z odmiennymi poglądami. Występują spore różnice zdań, niekiedy małe sprzeczki. Nic nie oczyszcza sytuacji tak, jak szczera rozmowa. Polecam każdemu, serio. No, ale teraz to. Ta jedna sytuacja, która nas poróżniła. Wisi to nad nami i nie daje spokoju. Nie mogę spać, bo zastanawiam się, co to takiego. Trwa to dość długo. Na początku nie rozumiałam, co się dzieje. Wiedziałam, że coś jest nie tak, ale nie miałam pojęcia, co. Czułam, że coś się wydarzyło, że coś się między nami psuje. Pojawił się jakiś chory temat tabu. Co najgorsze, nie wiem, jaki to temat. Damian nie chce o tym mówić, Próbuję to z niego wyciągnąć, ale jest uparty. Też jestem uparta, więc nie poddaję się i cały czas usiłuję zdobyć te informacje. Czy się uda? Nie mam pojęcia. Tak jak przez lata byłam spokojna, wszystko miałam pod kontrolą, tak teraz grunt zaczyna mi się walić pod stopami. Brakuje mi pewności siebie i naszego związku. Nie mam już tej gwarancji odnośnie jego osoby. Z dnia na dzień staje się coraz bardziej obcy. Czuję jak się od siebie oddalamy. Powoli, spokojnie jednakże jesteśmy coraz dalej. Boję się, że pewnego dnia odległość między nami zwiększy się do tego stopnia, że nawet gdy postanowi wykrzyczeć mi to, o czym teraz nie chcę wspomnieć, ja nie usłyszę. Boję się, że odległość stanie się tak duża, że gdy zapragnę się do niego przytulić, nie będę mogła. A może nawet nie będzie takiej potrzeby, bo on już przestanie tego chcieć. Może w tym rzecz, może on już nie chce ze mną być. Może ma już dość mnie, może chce odejść i żyć z dala ode mnie. Znudziłam mu się? Ma kogoś? Te myśli wciąż zaprzątają mi głowę. Dręczą, męczą, nie dają spokoju. Ale gdy widzę ten blask w jego oczach, wiem, że to nie o to chodzi. Gdy widzę, w jaki sposób na mnie patrzy, wiem, że nie w tym rzecz. Od lat patrzy na mnie niezmiennie. Ten czuły wzrok, który wygląda jakby się rozpływał, jakby chciał się rozmyć, przeobrazić w płynną substancję, która mogłaby mnie oblać, przytulić się, przylegać do mnie i zostać tak już na zawsze. To miłość. Przynajmniej tak mi mówi. Często powtarza, że mnie kocha. Zresztą chyba głupi nie jest. Jakby nie chciał, przecież nie byłoby ze mną tyle czasu, prawda? Więc o co chodzi? Dlaczego nie chcesz mi powiedzieć? Dopytywałam. Po prostu zaczął nieśmiało. Po prostu co? Cholera, mówię do ciebie. O nas. Nigdy tak nie było. Nigdy nie mieliśmy takich sekretów. Widzę, że coś się dzieje. Coś się wydarzyło? Boję się, że coś ci się stało, a ty nie pozwalasz sobie pomóc. Coś zrobiłam nie tak. Rozpłakałam się. To nie tak. To nie twoja wina. A czyja? W sumie to nie wiem najwyraźniej był zagubiony no jak to nie wiesz nie wiem czy ja to wina, tak jest już jak jest, o czym ty teraz mówisz Może no, jesteś kobietą teraz ja czułam się zmieszana jestem kobietą, no tak jestem tylko że to nie zmieniło się w ostatnim okresie od zawsze byłam kobietą urodziłam się jako kobieta, jako kobieta też umrę nie widzę powodu, aby miało być inaczej no i co, nagle zaczęło mu to przeszkadzać Coś tu było nie tak. Przecież, no cholera, jeśli byłby gejem, to przecież bym wiedziała. Nie ma w ogóle takiej opcji. Co mu strzeliło do głowy? Nie rozumiałam. Naprawdę, nie wiedziałam, o co mu chodzi. Co to kurwa ma znaczyć? Zdenerwowałam się. Jakoś wcześniej ci to nie przeszkadzało. Spokój się. Już mówiłem, to nie jest twoja wina. Jak mam się uspokoić? Powiedz mi w końcu, o co ci chodzi. Tłumaczę ci. Nie mogę. Nie mogę ci powiedzieć, bo jesteś kobietą. Zgłupiałam. W tym momencie totalnie zdurniałam i zastanawiałam się, czy nie jestem w jakiejś ukrytej kamerze, czy coś. Nie wiem, może ma jakieś problemy zdrowotne, których ja jako kobieta nie mogę zrozumieć? To pierwsze, co przyszło mi do głowy. O ile dobrze pamiętam, jego penis działał bez zarzutów. Oj, to jak działał? Właściwie to jego męskość była pierwszą i ostatnią rzeczą, jaka przyszła mi do głowy. Nie wymyśliłam nic innego. Słucham? Co to w ogóle ma znaczyć? Chodzi o to, że nie mogę ci nic powiedzieć, gdyż jesteś kobietą. Kobiety nie potrafią dochować tajemnicy. Mówiąc to, spojrzał mi niepewnie w oczy, oczekując na moją reakcję. Żartujesz teraz, nie? Roześmiałam się. Dobry wkręt, a ja głupia przez tyle czasu myślałam, że naprawdę coś jest nie tak. Dobre, muszę ci to przyznać. Dowcip rewelacyjny, udało ci się. Szczerze mówiąc, nie mogłam wyjść z podziwu. Często wymyślaliśmy głupie rzeczy, aby wkręcić drugą osobę, ale to było mistrzostwo. Kobiety nie potrafią dochować tajemnicy, nie mogę ci nic powiedzieć. Geniusz, istny geniusz. Jak on na to wpadł? Monika, zaczął niepewnie. Ja nie żartuję. Wiem, że brzmi to dość głupio. Przez tyle lat mówiłem ci o wszystkim, a teraz to... Ale to nie żart. Jest rzecz, o której nie jestem w stanie ci powiedzieć, bo wiem, że nie dochowasz tajemnicy. Wiem, że mój sekret nie będzie z tobą bezpieczny. O Boże, ty mówisz teraz poważnie? A co z zaufaniem? Przecież wiesz, że ja nigdy nic nikomu nie wygadałam. Wiesz, że możesz na mnie liczyć w każdej sytuacji. Co ci nagle odbiło? Nie dowierzałam. Wiem, wiem to wszystko, ale są takie rzeczy, takie sytuacje, nie mogę ci powiedzieć. I to nie jest twoja wina. Tak jak mówię, jesteś kobietą, to twoja natura. Tego sekretu nie będziesz w stanie zachować wyłącznie dla siebie, przykro mi. Nic ci nie powiem. To była prawda. Mówił to absolutnie poważnie. Wiedziałam, że nie kłamie, mimo to nie zdawałam za wygraną. Nie jestem taka jak wszystkie. Chcę wiedzieć. Wiesz, że nie jestem jak inne kobiety, prawda? No oczywiście, jesteś wyjątkowa, kocham cię, ale... Nie mogę, choć bardzo bym chciał. Jakbyś bardzo chciał, powiedziałbyś. Zaufałbyś mi i powiedział. Daj mi szansę, prosiłam. Wybacz, kochanie, nie mogę. Kiedyś przekonasz się, że miałem rację. Zakończyliśmy rozmowę. Jednakże od czasu do czasu wracaliśmy do tego. On nadal był nieugięty... Mnie owa sytuacja męczyła coraz bardziej. Nie dawała mi to spokoju. Nigdy nie myślałam, że do tego dojdzie, ale rozstaliśmy się. Nie byłam w stanie tkwić dłużej w związku, w którym zaufanie przestało odgrywać zasadniczą rolę. Niegdyś było ono fundamentem, teraz stało się już wyłącznie wspomnieniem, ruiną, której nikt nie miał ochoty naprawiać. Tęskniłam, cholernie tęskniłam, gdy przestaliśmy być razem. Brakowało mi go. Od tylu lat był obecny w moim życiu, a teraz jakby po prostu przestał istnieć. Nie mogłam do niego wrócić, nie mogłam żyć dłużej w tej niepewności. Nie byłam w stanie funkcjonować, wiedząc, że coś przede mną ukrywa, bo jestem kobietą. Brzmi to absurdalnie, głupio. Co mogłam zrobić? Musiałam zaakceptować sytuację, w której życie toczy się dalej, aczkolwiek bez Damiana nie było już takie samo. Wrócił. Pewnego dnia po prostu stanął pod drzwiami mieszkania, w którym spędziliśmy razem tyle czasu. Teraz zostałam tu ja, co z jednej strony było bardzo wygodne, z drugiej natomiast dość bolesne. Wszystkie wspomnienia, historie napisane przez życie i czas, wszystko tu zostało. Ja zostałam razem z nimi, codziennie rozpamiętując wydarzenia, które doprowadziły nas do tego etapu. A teraz przyszedł. Cześć, zaczął niepewnie. Przepraszam, że tak bez zapowiedzi. Możemy porozmawiać? W pierwszej chwili chciałam zatrzasnąć drzwi. Nie byłam w stanie tego zrobić, wciąż widziałam ten blask w jego oczach. Jego smutnych oczach. Teraz rozumiem, co znajomi mówili o tym, że tylko przy mnie są one takie radosne. Teraz, gdy nie byliśmy razem, ten cały optymizm, ten entuzjazm po prostu w nim umarł. Bez słowa odsunęłam się, aby szerzej otworzyć drzwi i wpuścić go do środka. Usiadł na kanapie, tak jak dawniej. Ja usadowiłam się tuż obok, na fotelu. Czekałam. Nie wiedziałam, jak się zachować. Naprawdę, nie mogłem postąpić inaczej. Za bardzo mi na tobie zależy. Mhm. Mm Tylko na tyle było mnie stać. Walczyłam, aby się nie rozpłakać. Chciałbym to naprawić. Chciałbym znów móc być z tobą. Kocham cię. Proszę, daj mi szansę, kontynuował niezrażony. Aha. Odpowiedziałam bardzo błyskotliwie. Myślałam, się, że jedyną szansą, abym mógł cię odzyskać, jest powiedzenie ci o wszystkim. Wolałbym tego nie robić. Nie powinienem tego robić, no ale... Cóż... Powiedzmy, że już mogę. Jestem gotowy na to. Aha. Kontynuowałam swoje mądre riposty. Muszę przyznać, że bardzo mnie tym zaskoczył. Nie wiedziałam, co myśleć i skąd taka nagła zmiana zdania. Wystarczyło kilka tygodni bez mnie i już? Tak szybko zmiękł? Postanowiłam nadal milczeć, zobaczyć, jak się rozwinie akcja. Za bardzo zależy mi na tobie, aby stracić cię w tak głupi sposób. Chcę spędzić z tobą każdą chwilę życia, tym bardziej, że nie wiem, ile mi ich zostało. Chcę być z tobą, Monika, bez względu na wszystko. Tak długo, jak to tylko możliwe. Proszę, pozwól mi wrócić, być z tobą. Chciałam się na niego rzucić, objąć go ramionami, już nigdy nie wypuścić, pocałować i cieszyć się z tego, że tu jest, ale zatkało mnie, zamurowało. Siedziałam jak sparaliżowana i nie wiedziałam, co robić. – No dobra, ale musisz mi powiedzieć. Wtedy zobaczymy. – Oczywiście. Dziękuję. Chciał mnie pocałować, ale odsunęłam się i spojrzałam na niego wymownie, aby rozpoczął swoją opowieść. – Pamiętasz, jak jechaliśmy w góry? Przytaknęłam. Jak mogłam o tym zapomnieć? To był najgorszy wyjazd, jaki mogliśmy zaplanować. W zasadzie to nie był do końca zaplanowany. Znaczy się, wszystko było poza wypadkiem. Wpadliśmy w poślizg, wtóraliśmy się gdzieś do rowu. Nawet dokładnie nie pamiętam, jak to było. Samochód skasowany, oboje wylądowaliśmy w szpitalu. Podobno mój stan był krytyczny. Tego też nie pamiętam. W zasadzie nic nie pamiętam. Wiem wszystko tylko z opowieści. Wiem, że ledwo z tego wyszłam. Nic poza tym. Prawie umarłaś wtedy, powiedział przez łzy. Ja zawarłem pewną umowę, aby cię ocalić. Nie miałem pojęcia, o co chodzi. Wiem, że dużo pieniędzy wydał na moje leczenie. Byłam w jakiejś prywatnej klinice w sumie. Nigdy nie zastanawiałem się, skąd wziął tyle kasy. Jeny wpakował się w coś, pewnie nabrał kredytów. To o to chodzi. Ile jesteśmy winni i komu? Mogę pożyczyć pieniądze od siostry, chyba zaproponowałam. Nie chodzi o pieniądze. Chodzi o duszę. Nie żartował. Podobno umarłam. Tamtego feralnego dnia odeszłam, a on trzymał mnie mocno. Nie chciał mnie puścić. Nawet gdy sam diabeł ciągnął mnie w czeluście piekielne, trzymał mnie, płakał, błagał o litość. Nie wiem, jak tego dokonał, ale udało mu się. Bestia zgodziła się dać mu szansę. Skrzesiła mnie, dając mi drugie życie. Zostawiając mnie tu, na górze. Odżyłam. Zdrowiałam. Po prostu się na to zgodził? Nie dowierzałam. Ale podobnie nie dowierzałam wtedy po wypadku, że żyje. Rodzina, znajomi, lekarze wszyscy się temu dziwili. Jakkolwiek absurdalnie to brzmi, jakaś siła wyższa była tutaj jedynym sensownym wytłumaczeniem. Diabeł? Niech będzie i diabeł. Kto wie, jakie jeszcze inne istoty, o których nie mamy pojęcia, są gdzieś wśród nas. Właśnie tu jest haczyk. Zgodził się na to, bo lubi gierki. Wiedział, że mówimy sobie o wszystkim, więc zabronił mi powiedzieć ci o tym. Dlatego nie mogłem. Taka była umowa. Ale ta gadka z kobietami? To jego słowa. Mówił, że kobiety nie potrafią dochować tajemnicy. Dlatego nie mogę ci powiedzieć. Zdradzisz ten sekret i wszyscy dowiedzą się, że jest słaby, że uległ mym prośbom. Dlatego musisz mi przysiąc, że nigdy nikomu o tym nie powiesz. Musisz obiecać, że nikt się o tym nie dowie. Taki jest układ. Przecież najpierw mówiłeś, że ja też nie mogę wiedzieć. Coś tu kręcisz. Bo tak było. Widziałem się z nim kilka dni temu. Trochę zmieniliśmy zasady. Widziałeś się z diabłem? W jaki sposób? On gdzieś mieszka? Poszedłeś do niego? Halo, halo, panie diable, jest pan tutaj? Poważnie tak było? Nie chciałem się wierzyć. Zaczęłam z niego kpić. zupełnie. Trochę za dużo wypiłem, wziąłem trochę za dużo tabletek. Miałem nadzieję, że w ten sposób uda mi się nawiązać z nim kontakt. Prawie umarłem jednakże był zainteresowany tym, co mu zaproponowałem. Zgodził się nie tylko na odratowanie mnie, ale także na małą zmianę naszej poprzedniej umowy. Teraz rozumiałam, dlaczego Damian jest tak ceniony w pracy. Negocjatorem był świetnym, skoro nawet z diabłem zawarł pakt jeszcze udało mu się go modyfikować. Więc co tym razem wymyśliliście? Jaki jest plan? W dalszym ciągu upierał się przy tym, że kobiety nie potrafią dochować tajemnicy. Powiedziałem mu, że ty jesteś inna, że tobie ufam, bo tak jest. Zgodził się, abym mógł ci to powiedzieć. Poręczyłeś za mnie przed samym diabłem? Tak, mówiłem, ufam ci. Wierzę ci, dlatego też mówię ci o tym i dlatego proszę, abyś nikomu o tym nie wspominała. To bardzo ważne, aby nikt się o tym nie dowiedział. Taki jest układ. Nikt. Naprawdę nikt nie może o tym wiedzieć. W porządku? Przecież mnie znasz. Mówiłem ci, że możesz powiedzieć mi wszystko. Uśmiechnęłam się i pocałowałam go. Znów byliśmy razem. Wszystko wróciło do normy. Mogliśmy cieszyć się swoją obecnością każdego dnia. Mijały dni, miesiące, lata. Byłam najszczęśliwszą kobietą na świecie. On był najszczęśliwszym mężczyzną. Razem stanowiliśmy szczęśliwy duet i myśleliśmy, że nikt, ani nic nie jest w stanie nam tego odebrać. Mamusiu, mogę iść do Kasi na urodziny? – spytała mnie Zosia podekscytowana, gdy tylko przekroczyła próg mieszkania. – Odkąd wyszliśmy z przedszkola, tylko o tym mi opowiada. Powiedziałem, że najpierw musi z tobą porozmawiać. – A masz prezent dla Kasi? – spytałam. Córka zrobiła zmieszaną minę, nie wiedziała, co powiedzieć. – Przecież nie możesz iść na urodziny bez prezentu. Zjemy obiad i pójdziemy do sklepu. Jak będziesz miała prezent, to możesz iść na urodziny. Uśmiechnęłam się do mojego skarba. Mała ucieszyła się i pobiegła umyć ręce. Kochałam ją. Nigdy wcześniej nie rozumiałam, czym jest matczyna miłość. Teraz już wiem. Wiem też, że dla niej zrobiłabym wszystko. Nie wyobrażam sobie, aby kiedyś mogło jej zabraknąć. Urodziny Kasi okazały się być fajną imprezą. Nie tylko dla dzieciaków, ale i dla dorosłych. Z mamą małej Katarzynki znamy się od lat. Jeszcze zanim narodziły się nasze pociechy. Już w szkole nasza przyjaźń rozkwitała w najlepsze. Do tej pory utrzymywałyśmy stały kontakt. Gdy nasze córki się urodziły, również ta przyjaźń na tym zyskała. Podczas gdy dzieci bawiły się wraz z klaunem pod czujnym okiem tatusiów, my siedziałyśmy na poddaszu wspominając dawne czasy. Przegadałyśmy całą imprezę. Zrobiło się późno. W tygodniu było mało czasu, więc korzystając z okazji postanowiłyśmy przedłużyć sobie wieczór. Dzieciaki się rozeszły, przyjechali po nie rodzice, Damian zabrał zosie do domu, a ja zostałam u Emilki na noc. Przy odrobinie wina lepiej się wspominało o przeszłości i rozmawiało o przyszłości. A gdy tego wina zrobiło się więcej, już całkiem rozwiązały nam się języki i plotkowałyśmy jak najęte. Cieszę się, że nic ci się nie stało. Nie wiedziałam, o czym mówi. Wiem, że minęło już wiele lat od wypadku, ale naprawdę nie wiem, co bym zrobiła, gdyby ciebie zabrakło. Nic mi nie jest przecież. Nie, rycz głupia. starałam się pocieszyć się i uspokoić. No i właśnie nie wiem, jak to możliwe. Wypadek był potworny. Wszyscy byliśmy pewni, że umrzesz, to, że przeżyłaś to jakiś cud. Z medycznego punktu widzenia to prawie niemożliwe, kontynuowała naprawdę wstrząśnięta. Wtedy jej powiedziałam: Tak, zrobiłam to. Diabeł miał rację. Kobiety nie potrafią dotrzymać tajemnicy. Było mi głupio, że zawiodłam zaufanie Damiana. To przez to wino. Poza tym to Emilka. Przecież ona nikomu nie powie. Mimo wszystko miałam potworne wyrzuty sumienia postanowiłam, że gdy tylko wrócę, od razu przyznam się powiem, że złamałam obietnicę cóż, nikt nie jest doskonały, każdy popełnia błędy jednakże ten błąd był najgorszym w moim życiu gdy tylko wróciłam, Damian spojrzał na mnie wzrokiem jakiego jeszcze u niego nie widziałam miał zapłakane, napuchnięte oczy zero blasku, który był tam dawniej jakby się wypalił jedna noc wystarczyła, aby po prostu zgasł gdzieś w środku zawiodłaś mnie zaczął bez zbędnych wstępów jak mogłaś? Byłam zaskoczona. Wiem, że zawiodłam, ale skąd on o tym wie? Przepraszam. Przepraszasz? To wszystko? Teraz nie przepraszasz? Obiecałaś, przysięgałaś, wierzyłem ci, teraz zniszczyłaś wszystko. Był roztrzęsiony. Daj no spokój, no, starałam się załagodzić sytuację. Wiem, że nawaliłam, przepraszam. Wygrzebiemy się z tego, zawsze jakoś naprawialiśmy wszystko, gdy coś się między nami zepsuło. Coś się zepsuło, żartujesz sobie, prawda? Zniszczyłaś nasze życie. Odchodzę. Kocham cię, ale nie jestem w stanie dłużej z tobą być. Za dużo nas łączyło, za dużo wspomnień. Nie dam rady znieść tego cierpienia, patrząc na ciebie będę widział. Rozpłakał się i opadł na podłogę. Szlochał tak głośno, że ledwo słyszałam własne myśli. Zrozumiałam. Pojęłam to w mig. Gdzie ona jest? spytałam przerażona. Zabrał ją. Teraz należy do niego. Nadeszła na zawsze. Taki był układ. Jeśli zdradzę tajemnicę, on mi ją odbierze. Adamian poręczył za mnie. Był pewien, że można mi ufać. Jak widać, nie można. Powinnam być zła, że powierzył życie naszej ukochanej córeczki diabłu. Powinnam się wściekać, że zawarł układ, w którym nasze dziecko mogło wpaść w ręce szatana. Jednak prawda jest taka, że to moja wina. Wtedy nawet jeszcze nie mieliśmy dziecka. Wtedy naprawdę mi ufał. Był skłonny zrobić wszystko, aby raptować moje życie, nasz związek. Zawarł naprawdę dobry układ. Układ idealny. Ocalił mnie, siebie. A wszystko, co miał dać w zamian, to moje milczenie. Jedyny warunek, jaki mieliśmy spełnić, to dochować tajemnicy. Diabeł się na to zgodził, gdyż wiedział, że polegnę. Duszeczka niewinnego dziecka jest dla niego znacznie bardziej wartościowa. Postanowił czekać. Wiedział, że ja się złamię i w końcu zdradzę sekret. Miał rację. Jak widać prawdą jest to, że kobiety nie są w stanie dochować tajemnicy. Will we be given one more chance to try? Your eyes are telling me it's last goodbye There's no perfection but I still see the light I'm close enough but now I'm left with my empty heart There's no redemption, there's no truth in your heart I know there's something but we keep passing by To release your heart And I know it's right I keep calling it But we keep on passing by To release your heart And I know it's right, I keep calling it, But we keep on passing by There's nothing more to say, I'm feeling down Seems everything is gone, it's over now It's time to think it through and clear your mind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 i know there's something but we keep passing by To release your heart And I know it's right I keep calling here But we keep on passing by To release your dreams Wash away your, your fears One more chance to try But we keep on passing by yeah.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 There's no perfection, but I still see the light I'm closing up, but now I'm left with my empty heart